Twoje uszy, życie to ruszy, słowa prosto z duszy Dwa razy a, między nimi ue, kto przejmuje ster? To pytanie retoryczne, bit na dupce, equalizer pokazuje stany krytyczne Wrażenia zbliżone do śmierci klinicznej, podaty na ciężkie brzmienie Nie na plastik, zajawka w sercu, twarz bez maski Wielcy raperzy, jeszcze większa kompromitacja Bójowy o producentów na kompilacjach, za dużo kasy w rap -biznesie. Czy za mało, i którym całkowicie głowa się poprzewracało Robią na ilość, nie na jakość, jak tak można Mój styl po moim brzmieniu możesz rozpoznać Zawsze i wszędzie hardcore Hip-Hop tak będzie aura informator leżnia nie, confina komendzie Utrzymać wysoki poziom, to mam na względzie bo nie z narzędziem to żadna nowina Zobacz jak następnego lamusa zagina, Niech pochyli się w dół każda fachowa dziewczyna Aha, ściągam za chłopaków konkretnego macha Na mikrofonie ostry bardziej niż laserowy nóż Cóż, takie było przeznaczenie Aura kończy pierwsze przemówienie Tak, tak To czysty hardcore Kilką klimat, pełniam się w muzyce hardcore'u Teraz druga zwrota, myślę pozytywnie, a nie jak idiota cechuje mnie najbardziej Mikrofonowy wytwardzie zawsze mówię to co myślę to, co wiele złego dzieje się w hip hopowym przemyśle Przeciętny odbiorca zjada wszystko co na tacy Za na punkcie gówna szaleją rapowi maniacy W swój materiał ładuje Pracę oraz energię Mówisz zrób sobie przerwę Ja pierdolę jadę dalej Coś znam parę osób Nie znaczy, że mam przestać Moja siła tkwi w rozumie, a nie w mięśniach raz się plastik bitem Mówisz, że jest w pyte. Zapamiętaj sobie, nie oceniaj Gdy jesteś laikiem Bo zobaczysz sprzeciw Ze strony takich jak jak olimpiada, każdy biegnie po swój medal tak. Za żadne pieniądze, swej godności nie sprzedam To motto podtrzymuję mą równowagę psychiczną Spontaniczne rymowanie słów siłą magiczną tak. Myśl logiczną zamieniam w treść liryczną Co ty na to? Pewnie wkurwiasz się, gdy mnie słuchasz Taki jesteś kozak, a na zimny dmuchasz Kogo chcesz oszukać? Chyba tylko siebie bo Bocisz się, gdy piszesz? To coś z ciebie za rapę Wciskasz atrapę swym naiwnym kolegą Twoje imię odkopa wszyscy skreślą TO Ptaka Ptaka Ptaka Ptaka Ptaka klimat Ptaka się w muzyce Ptaka To To Ptaka się Ptaka Ptaka klimat Ptaka się w muzyce Ptaka Dobre chęci to za mało Trzeba pracy i treningu Hartu Woli Wytrwałości, męstwa, serca i zdolności, zdolności, zdolności, zdolności, zdolności, zdolności, zdolności, zdolności. zdolności, zdolności. Hardcore. hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. No tego mi było trzeba.